że Królu nasz, któż wyrazi to, jak wspaniałem tyś? Czuję słabość mój wszystko Twoje jest, każdy oddech mój. Wiem, wiecie, wiem, że nie, nie pragniesz nie. dziś słów. Czy dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś nam się tutaj zebrać, że możemy teraz stać przed Tobą i możemy oddawać sobie całą chwałę, na jaką zasługujesz. Dziękujemy Ci za to, że tak bardzo nas kochasz i pozwalasz nam przychodzić do siebie, niezależnie od tego, co zrobiliśmy, jakie błędy popełniliśmy, jak bardzo czasami jesteśmy beznadziejni. Dziękujemy Ci, Ojcze za to, że posłałeś Jezusa, który za nas umarł i przez to możemy żyć nadzieją życia wiecznego razem z Tobą. I możemy teraz prosić Cię o przebaczenie i modlić Cię o to, abyś wziął od nas cały ten nasz brud, cały ten nasz grzech i pozwolił nam być czystymi przed Tobą. Prosimy Cię teraz o ten czas, abyś był tutaj obecny, abyś wziął sobie chwałę z tego wszystkiego, co będziemy robić. Prosimy Cię o to, aby dla każdego z nas był to dobry czas spędzony w Twojej obecności. Abyś się nas dotykał poprzez te pieśni, poprzez to, co będziemy słyszeć, poprzez to, czego będziemy doświadczać i poprzez to, jaką społeczność tutaj tworzymy. Dziękujemy Ci za każdą osobę, która może tutaj być. Dziękujemy Ci, że, że jesteś, że jesteś tu obecny i możemy czuć Twoją obecność. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla tego miejsca, błogosławieństwo dla wszystkich naszych weekendowych planów. I prosimy Cię, abyś działał, abyś nas zmieniał, abyś był wywyższony przez to wszystko, co będziemy tutaj robić. Amen. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu uwielbiającym. Cieszymy się, że może nas tyle być. Kiedy uporają się tutaj chłopaki z problemami technicznymi, to mamy nadzieję, że będą też słowa, z którymi będziecie mogli śpiewać. A jeśli znacie, to jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby śpiewać razem z nami. Jeśli macie ochotę, to możecie wstać, czujcie się wolni i pamiętajcie, że oddajemy chwałę naszemu Bogu. I to Jego imię jest tutaj uwielbiane i to przez Niego, dla Niego i, i dzięki Niemu się tutaj spotkaliśmy. Więc teraz chyba... Serce I przed tą piosenką e, chcę Wam przeczytać psalm o błogosławieństwie odpuszczenia grzechów przez naszego Pana. Błogosławiony Ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony Człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu Jego nie ma obudy. Gdy milczałem z chłykości moje, od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. Sela, grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje, Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela, niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. I ta pieśń będzie dla nas takim czasem na oczyszczenie, żebyśmy mogli przeprosić Pana Boga za to, co zrobiliśmy dzisiaj, wczoraj, może dość dawno temu, żeby Pan mógł nas oczyścić, żebyśmy mogli przyjść przed Jego tron nie zatroskani różnymi naszymi sprawami, nie obciążeni naszymi winami, ale po prostu mogli stanąć i uwielbiać Go za to, jakim wspaniałym Bogiem jest, za to, jak możemy doświadczać tego, jak każdego z nas prowadzi. Już serce czyste we mnie. Zachęcam Was do tego, żeby wstać. Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że jesteś jedynym pośrednikiem między Panem Bogiem a nami, Panie. Dziękuję Ci Jezu za to, że nie zrezygnowałeś Panie, że dokonałeś dzieła doskonale, Panie na krzyżu. Ojczy, ta pieśń jest dla Ciebie, Panie, uwielbiaj się w niej. Jedyna słowa Jezusa z Nazaretu, że swego syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie, cierpiąc zmarł za nasze grzechy. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie, Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Przecież On za Ciebie umarł Z miłości do nas Przyszedł z nieba na ten świat Błogosławiony Ten kto wierzy Choć nie widział Zaufaj dziś Bogu A na wieki będziesz żył Dzięki ci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 Chcecie sobie teraz usiąść na chwilkę? Myślę, że y, słowa tego, tego refrenu powinny i z nami każdego dnia. Każdego dnia powinniśmy się budzić, dziękować Bogu za ten krzyż, za cierpienie Jezusa, które było za nas, dla nas, za każdego, kto tutaj jest. I teraz chcemy zrobić taką chwilę, żebyście się podzielili w dwu-, trzyosobowe dróbki, i żebyśmy mieli taki czas, żeby się modlić i żeby też się zastanowić, czy ten krzyż jest taki żywy i realny w Twoim życiu, a czy doświadczyłeś tego, że Jezus cierpiał za Ciebie i za Ciebie umarł i żyje teraz dla Ciebie, czy Jezus jest żywy w Twoim życiu, czy masz z Nim relację, taką każdego dnia naprawdę, jak z swoim przyjacielem, przyjaciółką, z rodzicami, nawet lepszą, czy może jej trochę brakuje, czy może, może jesteś daleko dzisiaj od Boga. Podzielcie się, my się też podzielimy, um, porozmawiajmy trochę o tym na chwilkę i módmy się o siebie nawzajem, o nasze relacje, o to, w jakim miejscu jesteśmy teraz z Panem Bogiem, daleko, blisko, więc teraz jest taki czas. Thank you. to teraz myślę, że dalej będziemy mogli się skupić na Panu Bogu i chcemy zaśpiewać piosenkę Tobie, Chór Aniołów. Myślę, że jest również znana i my możemy być też takim, takim chórem, który, który śpiewa dla naszego Pana. Ziemia śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Tobie cała Ziemia śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Aleluja. Znowu pieśń, chwała Barankowi. Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, chwała i cześć. W y, prześladowało mnie jedno uczucie. Prześladowało mnie bardzo mocno, ale też y, w sumie Pan mógł to obrócił wszystko w dobra. Bo w ostatnim czasie byłem bardzo zazdrosny o, o wiele różnych spraw, wiele sytuacji mnie frustrowało i, i no, ciężko mi było y, pogodzić się z rzeczywistością i z tym wszystkim, co się wokół mnie dzieje, z sprawami, które często były niezależne ode mnie. No i jak tak y, się pastwiłem nad sobą, że przecież no, nie mogę być zazdrosny, bo jak to wygląda, jak chrześcijanin jest zazdrosny, Pan Bóg mówi, że mamy nie być zazdrosni. to też y, tak mi przyszło do głowy słowo, że Pan Bóg o sobie mówi, że ja jestem Bogiem zazdrosnym. I tak się zastanawiałem, jak często On jest sfrustrowany, jak często Jego boli to, że my się zajmujemy czymś innym, skupiamy się na innych rzeczach, Niż, niż na nim, że ważniejsze są dla nas szkoła, przyjemności, przyjaciele, czy jakieś inne rozrywki, jakiś fajny serial w telewizji. Jak często jemu jest smutny, jak często on jest zazdrosny o nas. I teraz, kiedy będziemy śpiewać kolejną pieśń Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę, myślę, że możemy pomyśleć i możemy powiedzieć Panu Bogu, że My jesteśmy tu, by wielbić. Nasze życie jest po to, aby Ciebie, Panie Boże, wielbić. I pomóż nam e, tak żyć, żebyś nie musiał być o nas zazdrosny. Jestem tu, by wielbić. Twoja i spojrze. człowiekiem, wyrajem stał się mój dom, jestem tu. Jesus them to be o tym, że Pan Bóg jest ponad wszystkim. On jest ponad nami, On jest wyższy niż wszystko, co nas otacza. I często nam właśnie nie umiemy pojąć tego, jak, jak to jest możliwe, że On jest taki wielki, a przyszedł tu do nas, żeby z, umarzyć za nas na krzyżu. I właśnie chcemy teraz w kolejnej pieśni, krzycz na cześć Pana, śpiewać o tym, jakim On jest wielkim Bogiem i Panem. I chcemy wysławiać Jego dzieło właśnie każdego dnia i tak prawdziwie się w Nim rozradować. Zachęcam wszystkich do uwielbiania. Yeah. yeah. Jest tak wielki jak Ty Przez wszystkie dni Wysławiać chcę poprosimy tutaj Anię, która przygotowała dla nas coś. mogę spokojnie zadać pytanie. Gdy myślę, Pan Bóg czuje. Każdy niech się sam zastanowi. Chwileczkę nad tym pytaniem. Właściwie to jest stwierdzenie, nie pytanie. Gdy myślę, Pan Bóg czuje. E, I w zależności od tego, jaką odpowiedź sobie tutaj postawiliście, czy mieliście bardzo pozytywne myśli związane z Panem Bogiem, uczucia ciepła, pokoju, radości, czy może to były uczucia troszeczkę inne, to w zależności od tego właśnie, jakie uczucia się teraz tutaj pojawiły, yy, tak właśnie też nasza relacja z Panem Bogiem często wygląda. I to, co my myślimy, czy odczuwamy na temat Pana Boga, czyli obraz Pana Boga, jaki nosimy w sobie, bardzo kształtuje nasze życie. I teraz będzie okazja do tego, żeby narysować pierwszy obrazek, czyli obraz Pana Boga. są schematyczne, mam nadzieję, że nikt się nie spodziewał tutaj, nie wiadomo czego, to ma być schemat, słuchajcie, obraz Pana Boga, jaki w sobie nosimy. On może być albo pozytywny, albo negatywny i właśnie jeżeli w naszym sercu pojawiły się takie uczucia ciepła, radości, zadowolenia, pokoju, kiedy zadałam to pytanie, czy to, podałam to stwierdzenie, no to super to naprawdę świetnie yy, i nic tylko kształtować tę relację, żeby ona dalej wzrastała i dalej mogła się rozwijać właśnie w takim dobrym kierunku. Czyli bardzo dobrze. Jeśli natomiast yy, ktoś miał myśli związane z Panem Bogiem, które... Yy, nie do końca były właśnie takie, takie dobre, takie jasne, ciepłe, czyste. Pojawiało się jakieś uczucie strachu, jakieś wyrzuty sumienia, jakiś niepokój. No to niedobrze ogólnie. No i teraz, jeżeli okazało się, że nie jest za dobrze, to możemy albo usiąść i zacząć biadolić i użalać się nad sobą, i ogólnie rzecz biorąc nie dojść do żadnego konstruktywnego wniosku, tylko po prostu nasza relacja, jeżeli i nasze postrzegania Pana Boga takie złe, jakie może jest, takie pozostanie, no to już generalnie beznadziejnie. Bardzo beznadziejnie. Ale słuchajcie, możemy też w tym momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że pewne rzeczy w postrzeganiu Pana Boga nie są najlepsze, zastanowić się, dlaczego tak jest. I może uda nam się jakoś zdiagnozować pewne sprawy i jeśli nam się udaje zdiagnozować, to może uda nam się je również naprawić z pomocą Pana Boga. A więc skąd się bierze czasem błędny obraz, błędne postrzeganie Pana Boga, bo myślę, że zgodzicie się ze mną, że czasami bez względu na to, w jak bliskiej relacji czy w jaką relację z Panem Bogiem mamy, czasem jakiś błędny obraz właśnie nakłada się na Pana Boga. Czasem może to być związane właśnie z jakimś niewyznanym grzechem, z czymś, co pielęgnujemy i co nie jest właściwe w naszym życiu. Czasem może błędny obraz Pana Boga wynikać po prostu z niewiedzy. Nie wiemy, jaki do końca jest Pan Bóg, czy On jest naprawdę pełen miłości, naprawdę pełen ciepła, naprawdę pełen dobroci, naprawdę pełen cierpliwości, łaski, miłosierdzia. Wynika to z niewiedzy, a ta niewiedza wynika często właśnie z tego, że... no, z czego wynika... Dlatego, że nie czytamy Pisma Świętego na tyle często, regularnie, żeby mieć odpowiedni obraz. Jeśli zaczniemy czytać, to Pan Bóg będzie kształtował ten obraz w naszym umyśle i będzie nas zmieniał za pomocą Ducha Świętego. Natomiast to, że często nasz obraz Pana Boga jest niewłaściwy, wynika też z pewnych innych zewnętrznych czynników. Yy, może to tak trochę psychologicznie zabrzmi, ja absolutnie z psychologią nie mam nic wspólnego, natomiast yy, niektórzy próbują pewne rzeczy w ten sposób wytłumaczyć, że... Yy, ten właśnie negatywny obraz Pana Boga, jaki czasami w sobie nosimy, jest wywołany yy, przełożeniem obrazu autorytetu, który znamy. To tak może brzmi yy, dosyć skomplikowanie, ale chodzi o to, że jeżeli na przykład nasza relacja z autorytetem, to jest na przykład tata, mama, jakiś nauczyciel, nie do końca była właściwa, to przekładamy to postrzeganie też na Pana Boga. Wydaje nam się, że Pan Bóg jest jak nasz ojciec, Pan Bóg jest jak nasza mama, Pan Bóg jest, Pan Bóg jest jak nasz nauczyciel jakiś, który miał znaczenie w naszym życiu, ale nie do końca może we właściwy sposób postępował. I kiedy tak zaczynamy myśleć, to robimy rzecz zupełnie Błędną, z tego względu, że Pan Bóg mówi, że On nie jest taki jak my. My mamy nakładać postrzeganie świata przez pryzmat Pana Boga, a nie przez pryzmat świata postrzegać Pana Boga. I niektórzy twierdzą właśnie, że to, jak postrzegamy naszych ojców, jeżeli nasz obraz Pana Boga nie jest do końca właściwy, właśnie wynika z tego, że jak postrzegamy swoich ojców. Jeżeli mamy fajny kontakt z, z tatą, dobrze się z Nim rozumiemy i Tata jest naprawdę taką osobą wspierającą, kochającą, to bardzo to ułatwia postrzegania Pana Boga właśnie w taki sposób, że On jest osobą pełną miłości, pełną ciepła, pełną dobroci. Ale niestety nie wszyscy takich ojców mają. I to powoduje właśnie później również też pewne problemy, na przykład, kiedy mamy ojca biernego, to taki ojciec zakłada, że właściwie nic nam nie musi mówić na temat swoich uczuć do nas, że my i tak wiemy, że on nas kocha, nie za bardzo interesuje się tym, co się w naszym życiu dzieje, nie okazuje ani specjalnej radości, ani nie okazuje specjalnego smutku, jeżeli coś, no to pokiwa głową. I taki ojciec nie angażuje się specjalnie w życie swojego dziecka. I kiedy mamy takiego ojca, to wtedy zaczyna nam się wydawać może, że, że Pan Bóg też nie jest zainteresowany naszym życiem, że On również nie cieszy się z nami, nie smuci się z nami, nie, nie przeżywa tego, co my. Więc to była postawa biernego ojca. To będzie teraz, słuchajcie, kilka takich może trochę teoretycznych rzeczy, ale one nas doprowadzą, ja mam nadzieję, do pewnego uświadomienia sobie pewnych rzeczy. I no, ojciec to jest apodyktyczny ojciec, który narzuca za każdym razem swoje zdanie. Musi być tak, jak on mówi, nie dopuszcza indywidualnego myślenia swojego dziecka. Nie zależy mu w gruncie rzeczy tak naprawdę na takiej dobrej relacji ze swoim dzieckiem. Jedyne, czego on tak naprawdę chce, to jest takie bezwzględne posłuszeństwo. I mając takiego ojca z kolei, ciężko jest czasem właśnie też odbierać taką szczerą miłość od Pana Boga, bo wydaje nam się, że Pan Bóg też tylko nam będzie rozkazywał i mówił, masz zrobić to, masz zrobić tamto, że nie będzie w ogóle słuchał tego, co my mamy do powiedzenia, więc też ciężko w tym momencie jest czasem przyjść do Pana Boga jako do Ojca pełnego miłości, troski, zrozumienia, który chce słuchać również tego, co my mamy do powiedzenia. Jeszcze innym Ojcem jest Ojciec yy, Oprawca, to jest Ojciec, który wykorzystuje dzieci, bije, emocjonalnie się nad nimi w jakiś sposób znęca, czasem seksualnie. I mając takiego ojca, bardzo ciężko jest w tym momencie odnaleźć miłość Pana Boga jako ojca. Wydaje nam się, że Pan Bóg zawsze ma jakąś surową karę dla nas w pogotowiu, że Jego wola jest zawsze trudna, zawsze ciężka i że w gruncie rzeczy więcej my będziemy od siebie dawać, niż Pan Bóg ma dla nas przygotowane. Jeszcze inny ojciec, to jest ojciec nieobecny. On jest o tyle inny od ojca biernego, że ojciec bierny jest, nie ma z nim komunikacji, ale jest. Ale ojciec nieobecny albo go nie ma z powodu śmierci, albo z powodu rozwodu, albo z powodu pracoholizmu. Niby fizycznie jest zameldowany pod danym numerem, ale, ale go nie ma w domu. I dzieci takich ojców... No, nie mają w ogóle kontaktu z ojcem. I e, myślę, że Pan Bóg na takich najważniejszych sytuacjach ich życia też ich opuści, że będzie tak jak właśnie ojciec, który, którego nie było, który nie był kompletnie zainteresowany ich życiem. E, I jeszcze inny ojciec, który też się często zdarza, to ojciec oskarżyciel, który niby w dobrej wierze chce nam powiedzieć to zrobiłeś źle, ale te błędy są tak często wytykane, e, że... Jakby nie, pojawia się już, nie pojawiają się już żadne pozytywy, nie pojawiają się żadne pochwały, nic, nic nie jest dobre, wszystko jest y, godne oskarżenia. Y I mając takich ojców właśnie, którzy nas często oskarżają, wytykają nam błędy, niby chcąc nam pomóc, ale, ale w gruncie rzeczy wiemy, że to nie do końca w ten sposób funkcjonuje, to też jest nam ciężko właśnie wtedy przyjść do Pana Boga i odbierać Jego miłość, cieszyć się y, tym, co On dla nas ma i y, przyjmować też taką świadomość, że On się nami cieszy, że On jest zadowolony z tego, co robimy. Y, natomiast to była krótkie przedstawienie tego, jakie są różne możliwości tego, jaki Ojciec może być. Y, może ktoś z Was się w tym odnalazł. Natomiast jeżeli tak, to, to naprawdę nie jest koniec jeszcze... Y, dobrej relacji z Panem Bogiem, bo tak naprawdę to od nas zależy, jakie myślenie my w tym wypadku wybierzemy. Ważne jest to, jaki jest Pan Bóg. Jaki jest Pan Bóg? No możecie śmiało mówić, tu jest dużo propozycji. Jaki jest Pan Bóg? Dobry. Łaskawy. Wierny. Cierpliwy, wspaniały, sprawiedliwy, mądry, mądry. i pełen miłości. <grych> e, słuchajcie, Pan Bóg jest właśnie pełen y, miłości y, i o tym też czytamy w Biblii właśnie. I dzięki temu, że czytamy Biblię, poznajemy Pana Boga w tych wszystkich cechach, o których wypowiedzieliście. Ja się natomiast chciałabym skupić dzisiaj na tym, że Pan Bóg żywi do nas naprawdę taką szczerą, ciepłą, żarliwą miłość. I w czym ta miłość się objawia właśnie, pokażą nam wersety, które mam tutaj przygotowane. I pierwszy właściwie będzie się odnosił też jeszcze do Ojca, ale na tym właściwie zakończymy. Z Ewangelii Mateusza, z 7 rozdziału, wersety od 9 do 11. Czy jest między Wami taki człowiek,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 Tutaj ten tekst tak bardzo dobitnie mówi o tym, że Pan Bóg jest dobrym rodzicem. Ja tak sobie myślę, że dobrzy rodzice, nikt chyba tu z nas jeszcze nie jest rodzicem, ale y, tak sobie myślę, że dobrzy rodzice, oni, nie wiem, no nieba chcieliby temu dziecku przychylić. Yy, niektórzy mówią, że od ust by sobie ostatnią kromkę chleba odjęli, żeby dziecko nakarmić. Dobrzy rodzice troszczą się o swoje dzieci i właściwie wszystko chcą co najlepsze dla swoich dzieci. Yy, a skoro my ludzie, grzeszni ludzie, potrafimy takie odczucia żywić względem swoich dzieci, to o ileż więcej Pan Bóg, który jest twórcą miłości i stwórcą wszystkiego co dobre i doskonałe. Jak jego miłość jest dalece większa i od tego co my możemy tutaj doświadczać na ziemi. Kolejny przykład. Bo ja pan jestem twoim Bogiem, ja święty izraelski, twoim wybawicielem. <coughs> wybawicielem, przepraszam. Daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie, dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie to było z Izajasza, Pan Bóg uważa nas za drogich, cennych, On nawet okup jest w stanie jak to tutaj jest napisane daje okup za nas więc to jest niesamowita świadomość, że Pan Bóg naprawdę jest dużo w stanie za nas dać, żebyśmy my mogli być z Nim w bliskiej relacji kolejny fragment z Jeremiasza 29,11 albo wiem, ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Nie wiem, czy y, sam fakt tego, że Pan Bóg o nas myśli już działa na Was krzepiąco, na mnie to działa y, krzepiąco, ale mało tego, że Pan Bóg o nas myśli, to Pan Bóg jeszcze myśli o nas dobrze, On ma dla nas myśli o pokoju, a nie o niedoli, On chce nam zgotować przyszłość, natchnąć nadzieją i to jest no, niesamowita obietnica, niesamowite pokrzepienie, i takie ukojenie dla nas, jako y, ludzi, mus którzy muszą tutaj żyć na Ziemi. Y Kolejny tekst, 1 Jan 4,9 Tych tekstów jest całkiem sporo, ale to jest i tak kropla w morzu tego, co można w Biblii znaleźć. Ja chciałabym pokazać po prostu, że Biblia jest naprawdę pełna e, tekstów na temat miłości Pana Boga. 1 Jan 49 do 10 W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Słuchajcie, kolejna sprawa. Nam się czasami wydaje, że miłość to jest takie, yy, taka domena ludzi, o zakochanie i w ogóle. Ale prawda jest taka, że gdyby nie Pan Bóg, który nas jako pierwszy pokochał, to, to my byśmy w ogóle nie wiedzieli, co to jest miłość. My możemy kochać tylko i wyłącznie dlatego, że Pan Bóg pierwszy okazał nam miłość i, i uaktywnił w nas nasze kochające serca w tym momencie. Rzymian, 832. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Tak sobie myślę, słuchajcie, że Pan Bóg dał to, co miał najcenniejszego, swojego syna, którego ofiarował za nasze grzechy. To było najcenniejsze, co Pan Bóg nam mógł dać, co miał najcenniejszego. I teraz, jeżeli nam potrzeba jakichś drobniejszych, pomniejszych rzeczy, no to Czym problem, żeby Pan Bóg nam tego nie dał? Jeżeli nam rzeczywiście to jest potrzebne, no, jeżeli On dał nam już i tak to, co najcenniejsze, no to jakieś drobniejsze sprawy, no to to naprawdę nie jest dla Niego żaden problem, żeby nas nimi obdarować. Yy, I ostatni z tekstów właśnie na potwierdzenie Bożej miłości to yy, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Rzymian 838 9 Nic nas nie jest w stanie odłączyć od Bożej miłości. Czyli słuchajcie, te teksty świadczą o tym, że Bóg żywi naprawdę niewyobrażalną miłość względem nas i gdy czytamy Jego Słowo, gdy Go poznajemy poprzez Jego Słowo, to właśnie możemy uczyć się o tej Jego miłości. No właśnie, my dużo wiemy w sumie na temat Pana Boga, na temat Jego miłości, to dlaczego czasami żyjemy w ten sposób, jakbyśmy o tym nie wiedzieli? Kwestia jest taka, że musi nastąpić pewne przejście treści stąd dotąd, z głowy do serca i... W pierwszym liście Jana jest zapisane y, takie słowo: A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Czyli pierwsza kwestia jest taka, że my musimy poznać w ogóle tą miłość Pana Boga. Zaczyna się od tego, od czytania Słowa Bożego, od poznawania też w taki bardzo y, osobisty sposób. Kiedy żyjemy z Panem Bogiem i mamy z Nim bliską relację, to wtedy doświadczamy Jego miłości na wiele różnych sposobów. Doświadczamy jej, poznajemy. Ale słuchajcie, wtedy musimy jeszcze uwierzyć, że rzeczywiście Pan Bóg mnie kocha. Są ludzie, którym można tysiąc razy powiedzieć, Pan Bóg Cię kocha. A oni i tak stwierdzą, że jakoś ciężko mi w to uwierzyć. No czasem tak jest, natomiast Pan Bóg jest cierpliwy, On chce nas kształtować i chce w nas wytworzyć to przekonanie, że On nas naprawdę kocha. Z tego się stworzył taki slogan trochę, Bóg Cię kocha. Często to w ogóle już w chrześcijanach nawet samych, co jest smutne, nie, nie wzbudza jakichś większych emocji. Bóg Cię kocha. No okej. Okay. Natomiast słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Musimy to sobie wypełnić treścią. Co to znaczy, że Pan Bóg mnie kocha? To są właśnie te wszystkie dobre rzeczy, które On e, o mnie myśli, że On chce dla mnie tego, co najlepsze, że e, troszczy się o mnie, że On jest ze mną w każdej chwili, by mnie wspierać, by mi pomagać. E, że On się cieszy, kiedy ja się cieszę, yy, kiedy się cieszę Nim, yy, że On się cieszy, kiedy ja się staram pewne rzeczy dobrze zrobić, kiedy upadam, bo mi nie wychodzi i przychodzę do Niego, to On też się cieszy. Kiedy wyznaję Mu swoje grzechy, to On też się cieszy. Więc yy, musimy właśnie uwierzyć w tą miłość, którą Bóg ma do nas. Ja tutaj narysuję takie serduszko trochę inne, że musimy uwierzyć tą miłość. Eee, jeszcze na potwierdzenie właśnie tego, że Pan Bóg się cieszy nami, e, jest to taki bardzo przykład przyziemny, bym powiedziała. Nie wiem, czy ktoś z Was ma do czynienia z jakimiś takimi maluchami zupełnie, ale u nas w rodzinie jest ich ostatnio kilkoro i wygląda to w ten sposób, że gdy e, dany maluch coś zrobi albo gdzieś próbuje się przemieścić, na razie na czworakach e, to wszyscy się cieszą i mówią, wow, ale fajnie, <głos> jak próbuje wstawać, ale mu nie wychodzi, to go dopingują, nikt mu nie mówi, ty nie do rajdo jeszcze chodzić nie umiesz, gdzie z czym do ludzi. Nie, my, słuchajcie, jako ludzie dopingujemy dzieci do pozytywnych zachowań, do rozwoju i cieszymy się z drobnych kroków, tak samo Pan Bóg cieszy się z naszych drobnych osiągnięć, z naszych drobnych kroków. Mimo, że pewne rzeczy nam nie wychodzą, to On jakby... Nie wiem, no nie wytyka nam od razu błędów, a nie jesteś doskonały, to, to odejść. Nie, Pan Bóg wie, że na pewne rzeczy potrzeba czasu. Kiedy w chrześcijaństwie mówi się o wzroście, no to nie po to, żeby od razu zakładać, że wszyscy na początku jesteśmy doskonali, a wzrastać będziemy, no nie wiem w czym. No. Potrzebujemy wzrostu i Pan Bóg o tym doskonale wie i On pewne porażki, które my, przez które my będziemy musieli przejść, jakby ma wpisane w cały plan rozwoju naszego życia. I właśnie dzięki temu, słuchajcie, odbudowujemy właściwy obraz Pana Boga w naszym życiu, gdy uwierzymy w Jego miłość, którą On ma do nas. A gdy uwierzymy, gdy jesteśmy przekonani o Bożej miłości do nas, to to z kolei powoduje w nas zaufanie do Boga. Możemy Mu ufać. I dzięki temu właśnie odbudowujemy właściwy obraz Pana Boga w nas. Jeśli ufamy Panu Bogu, to też są pewne tego konsekwencje. I na przykład w Izajaszu w 40 rozdziale, 28 wersecie, od 28 do 31 czytamy. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi, gdy On się, on się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości, Młodzieńcy ustają im dleją, a pocholęta upotykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie dleją, idą, a nie ustają. Czyli słuchajcie, Pan Bóg, gdy my Mu ufamy, odnawia nasze siły. To daje nam nowej mocy, nowych sił. Kolejny fragment z psalmu piątego. Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają. Będą się głośno weselić na wieki, Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować. Czyli zaufanie Panu powoduje radość. Kolejny fragment. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich, do Ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się. Kiedy ufamy Panu Bogu i y, Pan Bóg okazuje się wierny, Pan Bóg zawsze się okazuje wierny, y, to to jakby wzmaga... Mm, Nasze zaufanie na kolejny raz. Kiedy będziemy musieli zaufać Panu Bogu, to dużo łatwiej jest w tym momencie, pamiętając doświadczenia yy, poprzednie. Yy, no właśnie. Pan Bóg chce, żebyśmy mieli właściwy obraz yy, Jego w naszych sercach i żebyśmy żyli z Nim w bliskiej relacji. Yy, żeby nasze życie obfitowało, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja z tej. Yy tego właściwego obrazu, tutaj zrobię serduszko, czyli żebyśmy obfitowali w miłość i to jest jabłuszko, które ma symbolizować różne inne owoce Ducha Świętego, yy, które Pan Bóg też chce, żeby w naszym życiu się przejawiały. Yy, ostatni werset, jaki chcę dzisiaj przeczytać, to jest z psalmu 37, 4 rozdział, yy, 37, 4 werset. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Pan Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy mieli taką bliską relację z Nim. <śmiech> I prawda jest taka, że takie prawdziwe szczęście, prawdziwą radość, prawdziwą satysfakcję daje nam właśnie tylko i wyłącznie taka bliska więź z Panem Jezusem. Szatan próbuje nam zamarkować pewne rzeczy, jakąś tandetę nam wcisnąć, twierdzą, mówiąc, że to jest przyjemne ale tak naprawdę to Pan Bóg jest Twórcą przyjemności i tylko On daje nam przyjemne rzeczy w życiu i On daje nam szczęście, On daje nam życie w obfitości i dlatego właśnie warto się zastanawiać, czy ten obraz Pana Boga, który my nosimy w sercu, jest rzeczywiście zgodny z tym, jaki on naprawdę jest, czy on jest zgodny z tym, co jest zapisane w Biblii, ehm, bo od tego naprawdę wiele zależy. Więc z tym Was zostawiam, zastanówcie się... A ja teraz zapraszam zespół, który dalej będzie nas prowadził w uwielbieniu. Myślę, że to, co Ania mówiła, yy, daje każdemu z nas do myślenia i, i myślę, że dzisiaj jest taki dzień, bo nie wiemy, czy się jutro obudzimy. Dzisiaj jest dzień, żeby się zastanowić, czy jestem z Chrystusem, czy jestem bez Niego, bo nie ma opcji pobocznej. Jestem albo z Chrystusem i czytam Jego Słowo, żyję z Nim, albo nie, albo po prostu jestem osobno. Dzisiaj jest czas, żeby też podjąć decyzję, a, czy chce iść z Chrystusem, czy chce Go naśladować, czy chce się od Niego uczyć. A, I ta pieś zachęca nas do tego, żebyśmy się modlili o to, żeby Pan Bóg uczył nas, jak Go naśladować. Bo sami naprawdę mało wiemy i mało umiemy, ale to On może nas wyposażyć w taką mądrość, w wiedzę i to On może właśnie... Mm, tylko On może być tym, a, go naprawdę mamy naśladować w naszym życiu i wtedy nasze życie będzie obfitowało. Nie będzie nam potrzebne nic innego, tylko, tylko relacja z Nim będzie tym, co będzie wypełniało nasze życie. Ucz mnie jak naśladować Cię. że nic nas nie jest w stanie poruszyć. Facetów oczywiście nie ruszają romantyczne filmy. I tak sobie myślimy, że jesteśmy tacy twardzi. I wiecie co, czasem z Panem Bogiem też tak jest. Nie rusza mnie Jego miłość. Żyje sobie Pan Bóg, żyje sobie ja. Um, ja też tak sobie kiedyś myślałam, dawno temu, kilkanaście lat temu, aż pewnego dnia akurat tu w tym budynku na samej górze, na poddaszu, Wtedy mnie złamało, wtedy Pan Bóg tak poruszył moje serce, że nie byłam w stanie wstać z materaca, fizycznie nie byłam w stanie wstać z materaca, bo tak bardzo przeżyłam to, jak sobie uświadomiłam, jak Pan Bóg mnie kocha. I teraz chcemy zaśpiewać piosenkę, Panie wiem, że nikt, nikt nie potrafi dotknąć serca tak jak, tak jak Pan Bóg. Czy Pan Bóg dotknął już tak Twoje serce? Nie wiem. myślę, że ją znacie. Twe drogi. Czasami trudno jest nam ufać, że drogi Pana Boga są najlepsze, kiedy wszystko układa się zupełnie tak, jak sobie, sobie tego nie wyobrażaliśmy, zupełnie przeciwnie. A kiedy wszystko się nam wali, kiedy tracimy jakiś tam sens, cel z naszego życia, w rodzinie się też wszystko wali, w szkole. Trudno jest słuchać, że wtedy drogi Pana Boga są najlepsze, ale kiedy idziemy z Nim, one zawsze są najlepsze. Utaj jak Żania mówiła, Jego miłość jest Potężna i On ma dla nas dobre myśli, dobre rzeczy. Twoje drogi są najlepsze. dziękujemy za to, że Twoje drogi są najlepsze, Panie, że a, Twoje plany są najlepsze i Panie, tak proszę, pomóż nam ufać Tobie wtedy, kiedy jest trudno, pomóż nam Panie, ufać, że Ty wiesz co, na co pozwalasz w naszym życiu. Panie, dziękuję Ci za Twoją wielką miłość, za to, Panie, że masz dla nas przygotowane tak wiele dobrych rzeczy, a My często rezygnujemy z nich tylko dlatego, że wybieramy świat, że wybieramy seriale, że wybieramy jakieś uzależnienia, że wybieramy wszystko inne oprócz Ciebie. Panie, tak pomóż nam wybierać dobre rzeczy, właściwe. Pomóż nam wybrać Ciebie dzisiaj i każdego dnia. Panie, tak pomóż nam żyć z Tobą w takiej bliskiej relacji. Panie, tak pomóż nam właśnie odzajemniać tę miłość, którą Ty nam okazałeś. Tak Cię proszę o to, kiedy będziemy teraz wracać do domów. Um, kiedy będziemy odpoczywać w weekend i kiedy znowu pójdziemy do szkoły albo pracy, tak proszę, Ty dotykaj naszych serc, Panie, Ty przemieniaj nas i Panie, tak uświadamiaj nas, że chcesz żyć, Panie, blisko nas w takiej relacji, żebyśmy, Panie, to, że Ty nas kochasz, żeby nie było tylko sloganem, Panie, ale było czymś, co, um, co jest mottem naszego życia, że Ty nas kochasz. Panie, dziękujemy Ci za to i, prosimy Cię o Twoje prowadzenie na, na kolejne dni. Amen. Cieszymy się, że mogliście być. Możecie sobie usiąść. Też sobie usiądę, bo trochę stanie dzisiaj było. Yy, bardzo się cieszymy, że byliście, że yy, razem z nami uwielbialiście naszego Boga. że to dobry czas dla was, w zasadzie jeśli chodzi o ogłoszenia, bo zwykle na naszych spotkaniach jest tak, że mamy ogłoszenia, tylko że w sumie większość tych ogłoszeń to i tak odnosi się do naszej młodzieżówki, więc za chwilę poproszę, żeby siadał tutaj z przodu, bo my jeszcze jedną czy dwie sprawy do obgadania. Natomiast Myślę, że dla ogółu ciekawym ogłoszeniem będzie to, że jutro dwie drużyny spośród tutaj osób, które się znajdują w tej kaplicy będą rozgrywać jutro mecze siatkarskie w diecezjalnej lidze siatkówki. Jutro o dziewiątej tutaj na sali w Jaworniku zarówno i Wisła Centrum, jak i Wisła Jawornik będą ze sobą rywalizować, także w meczu między sobą będą takie wiślańskie derby, więc zawodnikom myślę, że nie muszę przypominać, żeby się jutro pojawić na sali, ale zachęcam wszystkich kibiców do tego, żeby się pojawili, żeby dopingowali, czy to Jawornik, czy to Centrum. Myślę, że, że będzie warto, będzie fajny czas. To jest jedno ogłoszenie, a czy są jeszcze jakieś inne wspólne ogłoszenia dla całej grupy? Czy może Wisła chce coś dla siebie ogłosić, albo coś dla nas też przekazać? Jeśli nie, to tutaj właśnie poproszę Jaworniczanów do przodu, bo chcemy obgadać właśnie dwie kwestie, a reszcie dziękuję. Nie musicie jeszcze wcale wychodzić, możecie zostać, pogadać. Fajnie, że byliście.